Nie znajdowały pokrycia rzeczywistości. To nieprawda, to nieprawda prawda, to, prawda, w Tajna historia Polski. Studium Polskiego Radia Olga Braniecka cyklu Tajna Historia Polski gości dzisiaj pana profesora Grzegorza Motykę z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Pan profesor zajmuje się generalnie rzecz ujmując problematyką na styku polsko-ukraińskich wzajemnych bólów, problemów w przeszłości, w teraźniejszości, ewentualnie w przyszłości, bo przecież historycy muszą patrzeć także do przodu. Dziś pomówimy o akcji Wisła, o akcji Wisła, o której obie strony jakoś zupełnie nie mogą dojść do porozumienia i znaleźć taki punkt, w którym patrzyliby w tę samą stronę takim samym wzrokiem. Ponieważ polska strona podówczas, a akcja Wisła to była akcja najpierw militarna, wymierzona przeciwko ukraińskiej powstańczej armii i OUN, czyli Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, ale też towarzyszyła jej akcja przesiedlania rodzin ukraińskich z zachowanej części wschodnich rubieży wschodniej części Polski. Działo się to od 28 kwietnia 1947 roku, teoretycznie do końca lipca, ale wyczytałam, że właściwie jeszcze przesiedlano na te ziemie zachodnie, ponieważ przesiedlenia dotyczyło około 140 tysięcy ludzi, przesiedlano na ziemie odzyskane i trwało to w zasadzie jeszcze do 50 roku. Jak Pan patrzy w tej chwili na tę kwestię? która no nie znalazła jeszcze ani swojego uzasadnienia, ani wytłumaczenia, ani zamknięcia. Co do ostatniej rzeczy, to zgoda, że nie znalazła jeszcze zamknięcia, chociaż historycy polscy zasadniczo zgadzają się, że potrzebne było przeprowadzenie dużej akcji militarnej w celu zlikwidowania ukraińskiej partyzantki. tu wśród historyków I do tego momentu... I tej partyzantki, czyli organizacji I... nacjonalistów, tak, tak, bo tak, to tak, była tak. jakby taki mózg. No tak, I no i zaplecze było... zarazem. Tak, I bo oni zarazem. wszyscy, i jedna organizacja i druga miała wpisane w swoje założenia i swój program działań, walkę z Polakami. Między innymi z Polakami, bo, bo to też trzeba podkreślić, że AUN UPA walczyły o niepodległe państwo ukraińskie, niepodległe zjednoczone państwo ukraińskie. W ramach tego zjednoczonego państwa miały się również w założeniach AUN-owskich znaleźć również tereny bieszczalów, Beskidów Niskiego, Beskidu Niskiego, Chełmszczyzny. I no, chociażby z tego punktu widzenia oczywiście jest, że państwo polskie powinno doprowadzić do likwidacji tej partyzantki. Natomiast spór budzi bardzo mocny sposób, w jaki to zostało zrealizowane. I do dzisiaj historycy spierają się, czy do likwidacji tej partyzantki potrzebne były całkowite wysiedlenia ludności ukraińskiej i Łemkowskiej. Czyli zastosowanie zasady odpowiedzialności zbiorowej. Tak, to znaczy, tak. każden jeden jest winien, bo tam jest. Na pewno karmił tych partyzantów, spać im dawał na strychu itd. Tak i, tak I lepiej będzie wysiedlić ich, Curik na drugą stronę kraju. Tak, do takiego wniosku doszło Biuro Polityczne Polskiej Partii Robotniczej w 1947 roku, które to właśnie podjęło tuż po śmierci generała Świerczewskiego, który zginął w zasadce upał w Bieszczadach, podjęło decyzję o całkowitym wysiedleniu ludności ukraińskiej i łemkowskiej, ja podkreślam, linianie, a również polskiej. Jeszcze bojkowie, jeszcze mieszane małżeństwa Tak, tam a również polskie. I w ramach akcji Wisła wysiedlono również pewną grupę Polaków, a wiemy również o tym, że apetyt Urzędu Bezpieczeństwa był jeszcze większy, bo w ramach przygotowań do tej operacji UB przygotowało znacznie dłuższe listy do wysiedlenia i na przykład na Lubelszczyźnie UB proponowało, żeby wysiedleć całe miasto urzędów. Siedmiotysięczne miasto, ponieważ uznano, że jest po prostu, no mówiąc dzisiejszym językiem, zbandycone i nie dające się do resocjalizacji, czy, czyli de facto po prostu antykomunistyczne, żeby nie było. Komunistyczne i sowiecko. -komunistyczne. Anty tak, tak, tak. A Też nie to... urzędów, było miastem polskim. Tak, tak, to tak. tak. Polacy, nie, tylko, tak tylko, czy... tylko ludzie byli nastawieni wrogo do najlepszego z systemów i największego tak, z braci. Tak, tak. Część historyków, a także i ludzi zainteresowanych, można powiedzieć, boleśnie tematem, łączy sprawę zamachu, skutecznego zamachu w Baligrodzie na generała świeczewskiego, który to zamach odbył się, bodaj, miesiąc wcześniej, w marcu 1947 tak. roku, że to niejako była taka... Ta ostatnia iskra, czy też ta zapalna iskra, która doprowadziła do takich właśnie represji wobec tej ludności, ponieważ to Ukraińcy rzekomo zastrzelili generała Waltera, co się kulał moim zdaniem, moim zdaniem ta zasadzka przyspieszyła decyzję PPR-u o wysiedleniach. Do samych wysiedleń przygotowywano się już od jesieni 1946 roku i to, co mówię teraz, jest hipotezą tylko i wyłącznie. Najprawdopodobniej chciano przeprowadzić taką dwuskrzydłową operację, jednocześnie na Ukrainie Zachodniej i w Polsce. I jesienią 1947 roku właśnie na Ukrainie Zachodniej Sowieci przeprowadzili operację pod kryptonimem Zachód. W jej ramach, dosłownie w ciągu dwóch dni wysiedlono 76 tysięcy osób w głąb Związku Sowieckiego. Osób, które podejrzewano, że są właśnie sympatygamy podziemia albo uznano ich po prostu za kułaków. To była też akcja taka przygotowująca program masowej przymusowej kolektywizacji na Ukrainie Zachodniej. Moim zdaniem bardzo możliwe, że te dwie operacje miały się odbyć jednocześnie. Natomiast kiedy 28 marca 1947 roku Świerczewski zginął w przypadkowej głupiej, powiedzmy sobie szczerze, sytuacji, Begr tu, właściwie to, tuż pod, ja, pod Paligronem. E, wówczas PPR uznało, że nie może nie zareagować na tą sytuację, że jeżeli brak reakcji byłby poczytywany za słabość władzy ludowej, w związku z tym zdecydowano się, że polską część tej operacji należy przeprowadzić już natychmiast mhm. e, w tej chwili, stąd uchwała PPR-u i miesiąc później rozpoczęta akcja Pomyślałam sobie w tej chwili, że właściwie punkt widzenia wydarzeń historycznych, ich związków między sobą zależy od tego miejsca, w którym stoi ten, który doznaje tych represji dla Ukraińców, którzy w tym samym czasie z ręki dwóch aparatów represji, sowieckiego i polskiego, po dwóch stronach nowej granicy, doznali Takich samych wysiedleń, prześladowań i akcji militarnych to właściwie dla nich nie było różnicy między polską władzą a sowiecką władzą. Oni mają prawo tak na to patrzeć. Oni rzeczywiście nawet wówczas patrzyli na polską władzę komunistyczną i sowiecką jako, w gruncie rzeczy bardzo podobnie jak my dzisiaj patrzymy, to znaczy na, jako, na, na polskie władze komunistyczne określano jako wasalii Moskwy i bardzo wyraźnie rozróżniano władzę w Polskie od polskiego podziemia antykomunistycznego, które bynajmniej też nie traktowano... W, przyjaźnie, Obolite a wręcz niejednokrotnie wrogo. Więc, chociaż jednocześnie zdarzało się, na Lubelszczyźnie doszło do dwuletniego zawieszenia broni wspólnych akcji przeciwko władzy komunistycznej, wspólnych akcji polskiego podziemia i, i ukraińskiego. Także ukraińskie podziemie rozdzielało to kwestię. Natomiast oczywiście nie to jest powodem sporów na, na temat akcji Wisła, tylko po prostu skala represji zastosowana wo, wo, w ogóle wobec ludności ukraińskiej cywilnej, ludności przecież, cywilnej. Tak, Ukraińcy to porównują, właściwie równowagę. Ważą tym mordy na Wołyniu. To raczej w polskiej publicystyce można się spotkać z takim spojrzeniem i bardzo często w czasach komunizmu właśnie władze usprawiedliwiając zastosowanie represji stosowały paradygmat historyczny, paradygmat może w cudzysłowiu, gdzie zaczynało się na Wołyniu, przy czym o, o samym Wołyniu można było powiedzieć tylko tyle, że były jakieś mordy, natomiast nie wolno było podejmować szczegółowych badań na ten temat historykom, natomiast skończyło się w 1947 roku w, w czasie akcji Wisła i władza ludowa w ten sposób mówiła, to myśmy skończyli tą Gehennę, myśmy zwyciężyli, prawda? Mm -hmm. Nie zwracając w ogóle uwagi na to, że jak gdyby ta ukraińska ludność, która żyła w, w granicach dzisiejszej Polski, nie miała nic wspólnego z tymi mordami, które miały miejsce na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Owszem, to tych mordów oczywiście ludności polskiej też dochodziło na, na, na Lubelszczyźnie nie, czy, czy w Bieszczadach, ale za nie odpowiadała jakaś drobna część tych osób które dokonały tych czynów. Wie pan, jest takie powiedzenie, że gdzie przejdzie komunista, tam nawet trawa nie wyrośnie i Stalin dołożył wszelkich starań, pykając fajką nad rozłożoną mapą Europy, zwłaszcza wschodniej, żeby poprzecinać więzy łączące społeczności, przecież na kresach. W tych Karpatach Zachodnich, na całych tych rubieżach, przecież tam był taki konglomerat narodowości i konfesji, który przez wieki jakoś się docierał, jakoś obok siebie i ze sobą współżył. I wystarczyło pyknięcia fajki, żeby te więzy zostały raz na zawsze mało że rozerwane. To jeszcze między tych sąsiadów Klin. Wszystkich przeciwko wszystkim nastawiono wrogo, unicestwiono te społeczności, które lepiej czy gorzej, ale żyły obok siebie. Te przenosiny z tych właśnie Karpat Zachodnich na ziemię odzyskane, też nie doprowadziły do tego, żeby tam otworzył się sposób myślenia ludzi o innych ludziach, o sąsiadach, nowych czy starych. Czy istnieje szansa, że ta pamięć o tym zostanie kiedyś zatarta? To znaczy myślę, że przede wszystkim trzeba pamiętać o wszystkim i dobrze opisać te fakty, które miały miejsce. Po drugie, zadbać o te wszystkie miejsca, w których te tragedie się wydarzyły do, do, do dzisiaj, jeśli mówimy o całym tym obszarze, czyli także o ziemiach wschodnich, dawnej II Rzeczpospolitej. Tak, to do dzisiaj jest po prostu bardzo wiele miejsc, w których są po prostu mogi bezimienne albo takie bardzo półanonimowe, bym powiedział, o tych wszystkich miejscach cierpień, no przede wszystkim Polaków, ale, ale także chociaż znacznie mniej licznych, ale także miejscach cierpień ukraińskich należałoby po prostu zadbać i pamiętać. Także. I wtedy mam nadzieję, że w tym dialogu za ileś lat potrafimy tak utrzeć tą historię, że będziemy w stanie o tym już zupełnie spokojnie rozmawiać. Rozmawiać. Rozmawiać, ale nie zapomnieć. Nie, zapomnieć nie, nie wolno, ponieważ pamięć jest jednak jedną z konstytuujących naród bardzo ważnych, składowych. A jak w tej chwili współpraca między polskimi a ukraińskimi historykami przebiega? No bo przecież trzeba tam pojechać. Pan mówi, że tam są te mogiły, ktoś musi porozmawiać z najstarszymi mieszkańcami wioski czy miasteczka, czy oni po pierwsze nie będą się bali mówić, gdzie były strzały pod lasem czy za górką, czy nad rzeczką, gdzie doły zakopano, gdzie się ziemia ruszała, gdzie przejeżdżały potem ciężarówki i tak dalej, i tak dalej, te koszmarne wspomnienia, które no, w ludziach jednak, którzy wtedy, jeżeli jeszcze żyją, byli bardzo młodzi, zapadły na zawsze. Czy istnieje właśnie taka droga wspólnej znaczy, pracy? To jest, na oczywiście, oczywiście ta droga istnieje, ten dialog się toczy już od kilkunastu lat i on jest na coraz bardziej intensywny i widać, jeżeli się spojrzy tak z góry, z perspektywy, jak, jak dużo zostało osiągnięte, to pomiędzy polskimi i ukraińskimi historykami jest niewątpliwie spór na temat mordów na ludności polskiej Wołynia i Galicji Wschodniej. Koledzy ukraińscy przeważnie, chociaż nie zawsze, ale przeważnie patrzą na to, jak na taką wojnę polsko-ukraińską, w której po obu stronach zdarzały się zbrodnie wojenne. Polscy historycy uważają i, i moim zdaniem również jest to prawidłowy opis wydarzeń. Chyba wszyscy właśnie polscy historycy na to patrzą w ten sposób, że to nie możemy tutaj równoważyć, że to jednak są przede wszystkim mm <laughs> trzeba mówić o zbrodniach łupa i którą łupa dokonała. Za to polscy historycy są podzieleni właśnie wokół akcji Wisła i przy opisie ukraińskiego odwetu część historyków uważa, że to są rzeczy, które są tak nieistotne, że właściwie nie należy o tym wspominać, prawda, czy, czy że akcja Wisła była w pełni usprawiedliwiona. Inni uważają, że nierównoważąc jednego z drugim należy o tym mówić, a z kolei akcji Wisła ze względu na typowe zastosowanie odpowiedzialności zbiorowej zależy w żaden sposób usprawiedliwiać. No Ja również należę do tych, którzy akcji Wisła nie usprawiedliwiają. Natomiast jeśli pani pyta o takie reakcje ludzi już na miejscu, no to wszystko zależy od tego, czy daną miejscowością interesują się media, czy też nie. Jeżeli się interesują, to jest gorzej. To wtedy się pojawia ściana w kontaktach międzyludzkich, bo pojawia się już ta obawa, pojawiają się ci, którzy chcą zbić kapitał polityczny z jednej strony, a z drugiej strony pojawia się obawa, że Polacy próbują tutaj zbić jakiś kapitał polityczny, może po to chcą postawić ten krzyż, żeby no kiedyś potem tutaj... Potem odebrać tę tak, ziemię. No tak. Natomiast jeżeli, jeżeli, Wiesz, jeżeli, jeżeli, jeżeli rozmawiamy, jeżeli się rozmawia nie przyjeżdżając w świetle reflektorów prawda, i, i sprawa nie jest publiczna, wówczas nagle się okazuje, że w to czasami, w co powątpiewają historycy, to potwierdza się na miejscu i ja byłem ostatnio w wiosce Parośle, to była taka pierwsza miejscowość wymordowana na Wołyniu, w 1943 roku i tam ci ludzie doskonale wiedzą, że to ukraińska partyzantka dokonała tego mordu, są ci, którzy się opiekują mogiłą i z jednej strony jest to dowód na to, jaka tragedia się wydarzyła, a z drugiej strony można powiedzieć, spotkałem się z takim małym heroizmem wielkich ludzi, można powiedzieć, którzy właśnie nawet w czasach komunizmu postawili krzyż na tej mogile, czy chociażby dla mnie postawie heroicznej traktorzysty kołchozowego, którego nazwiska nigdy zapewne nie będziemy wiedzieć, który sadząc las na miejscu, gdzie dawniej istniała polska wioska, ominął mogiłę, a mógł posadzić tam drzewa po hmm, prostu. Hmm. Także to są takie sytuacje rzeczywiście, na których też warto pamiętać. Trzeba pamiętać o wszystkim i, i trzeba chyba rozmawiać ze sobą, trzeba rozmawiać, bo nawet jeżeli będą dwa zdania, to one zostaną wymienione ze sobą, a kontakt bezpośredni czy pośredni ludzi, ich myśli jest szalenie ważny, no bo pozwala jednak powiedzieć, co do tego się nie zgadzamy, co było, ale przecież mamy coś przed sobą i to może być wspólne. To Czyli prawda. będziemy się zgadzać. To prawda, trzeba przede wszystkim rozmawiać. Dziękuję bardzo panie profesorze. Przypomnę, gościem w moim studiu był pan profesor Grzegorz Motyka z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, a żegna państwa Olga Braniecka. Słowa nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. To nieprawda! Kłamstwo! Kolejna historia Polski